Kościerzyna, miasto, z którego pochodził Hans Kloss. Co wiedzą wszyscy uważni widzowie, stawki większej niż życie. Pan Henryk Cygiert również jest ziemi kościerskiej synem, chociaż reprezentuje hodowlę roślin Smolice, zlokalizowaną w Wielkopolsce. I o ile Hans Kloss o kukurydzy nie wiedział pewnie nic, bo w tamtych czasach kukurydzy przecież u nas na Pomorzu się jeszcze nie uprawiało, to pan Henryk wie o niej wszystko, albo przynajmniej bardzo wiele. Co dobrego wśród odmian hodowli Roślin Smolice. Hodowlą kukurydzy zajmuję się od 31 lat. Także już poznałem różne tajniki tej rośliny, różne fazy wzrostu i upadków. A w ostatnich latach kukurydza ta przeżywa renesans. Nawet w uprawie e, na ziarno w rejonach Kościerzyny i terenach nawet położonych bardziej na północ niż w rejonie kościerskim. Ja w powiecie puckim widziałam kukurydzę. Tak A to przecież sam północny skraj no, polski. Ta. Kukurydza zawojowała światem i również polską. Ponieważ ostatnie już 3 lub 4 lata uprawiamy jej ponad milion hektarów. My w naszej ofercie hodowla roślin w ulicy, mamy ponad 50 odmian. Dokładnie 52 w tej chwili oferujemy rolnikom. Odmiany kukurydzy od VO 180 to jest najwcześniejsze odmiany do VO 280 To są już odmiany średnio późne, ale dla tego regionu tu kościerskiego polecałbym odmiany, które nie przekraczają 240 V, ponieważ one są najodpowiedniejszymi fazami odmianami nawet w latach takich jak w ubiegły rok, ten rok, gdzie mamy do, są lata ciepłe. Zbyt ryzykownie byłoby uprawiać odmiany o V260, ponieważ nigdy na wiosnę nie przewidzimy warunków pogodowych, jakie będą w ciągu lipca, sierpnia i września. Hodowla Roślin Smolicy oferuje kilkanaście odmian o tej liczbie V do 240. A stoimy przy finezji. W tej chwili stoi SM Finesia. Jest jedno z najnowszych odmian zarejestrowanych w tym roku. E, dodam tylko, że w tym roku zarejestrowaliśmy 8 odmian. Jest to rekord. Żadnej firmie e, hodowlanej nie udało się jeszcze zarejestrować w jednym roku 8 odmian. E, także mamy bardzo duży postęp hodowlany. W ostatnich 3 latach zarejestrowaliśmy 17 odmian. Dlatego oferujemy rolnikom Całą gamę odmian, z którego rolnik niech sobie wybierze to, co chce, co jest naj, naj, najlepsze w jego warunkach. Polecam mu, jak e, gdy się rolnik do mnie zgłosił, e, ze trzy, cztery odmiany, i proszę e, zasiać sobie, jeśli uprawia kukurydzę na większym areale. to nawet te 3-4 odmiany, jeśli na mniejszym, to dwie odmiany, żeby zweryfikować na jego polu, na, w jego warunkach, które odmiany są najbardziej odpowiednie. Jakie problemy w tym roku najbardziej dały się wyznać, jakie czyhały na rolników tutaj u nas w północnej Polsce, bo przecież był to rok wyjątkowo dobry dla kukurydzy, ale aż nie chce mi się wierzyć, że idealny. Nigdy nie ma idealnych lat. Jest rok dobrym generalnie w całym kraju, chociaż są rejony, rejony województwa łódzkiego i, i na Mazowszu mazowieckiego, gdzie, gdzie niestety susza dotknęła te rejony, ale w tym roku generalnie najgorszym okresem chyba była wiosna. Wiosna była w miarę spóźniona i, i o niskich temperaturach. A kukurydza jest rośliną ciepłolubną i lubi niestety od samego siewu temperatura gleby powinna być powyżej 8-10 stopni. Tak przekonaliśmy się na własnej skórze u nas, że w chwili siewu temperatura już gleby i powietrza była odpowiednia, żeby rozpocząć siać po kilku dniach. Gwałtownie się ochłodziło, temperatura gleby spadła do 6 stopni, czasami 5 i, i to było przyczyną, że część nasion nie powschodziła. Nasiona leżały długi okres w glebie i czekały, żeby uzbierać tą, te jednostki cieple, żeby skiełkować. A jak wiemy... Nasiona leżą w wilgotnej glebie, część z nich potrafi zmurszeć, zbutwieć i, i nie wszystkie powschodziły. I, i również e, nawet te, które powschodziły, to potem ten początkowy wzrost był bardzo wolny, e, ponieważ te temperatury były w miarę niskie. Też jednym z mankamentów było, że ta wiosna była dosyć sucha. Jeśli ktoś dokładnie nie doprawił gleby, to zasiał nasiona w glebę suchą. I gdyby przyszły deszcz w, w przeciągu 3 do 7 dni, te nasiona by pięknie skiełkowały, ale niestety był okres, że, że dwa tygodnie, czy tam nawet do 20 dni deszcz nie padał i nasiona e, leżały w glebie, czekały na wodę i często widać nawet na tym polu, że mamy podwójne wschody. Jedne rośliny są już dojrzałe o ziawnie twardym, a część roślin jest takich spóźnionych, bardzo anemicznie, wolno rosnących, z których po prostu już nie uzyskamy dobrej jakości materiału kiszonkarskiego.